Proszę Państwa, czas karnawału w tym roku dosyć długi, bo jeszcze do końca lutego możemy balować. Wielu z nas jakoś tak w tym zabieganiu pewnie nawet nie pomyślało o tym stop, zrobię sobie przerwę, pójdę oderwać się od rzeczywistości. A jeśli jeszcze przy tym będę mógł zrobić coś dobrego dla innych, no to fenomenalna okazja. I właśnie dlatego serdecznie wraz z księdzem Mirkiem Przewieczkiem zapraszamy Państwa na drachmowy bal. Który to już z kolei bal, księże? Mamy już organizowany w tym roku trzeci bal charytatywny Fundacji Drachma na rzecz szczególnie osób niepełnosprawnych, które działają w naszej fundacji, które tworzą taką grupę, która się nazywa Niepokonani, ale także na różne inne działania związane ze statutem naszej fundacji, tak cele charytatywne, jak i edukacyjne, jak i społeczne, jak i również duchowe, które dla nas są bardzo, bardzo ważne. Kiedy ten bal, gdzie ten bal i komu należy zgłosić chęć udziału? 25 luty o godzinie 19 w restauracji Virtuozeria odbędzie się nasz bal i oczywiście dzwonimy w normalny sposób do Sekretariatu Fundacji Drachma, którą można znaleźć ten, tę stronę internetową www.drahma.org.pl. Dokładny numer telefonu to jest 606 404 763. I tam można zgłosić chęć udziału w tym balu. Wielu z Państwa już uczestniczyło w takich wydarzeniach, w balach charytatywnych. Niektórzy w balach charytatywnych, drachmy i pewnie ci z Państwa, którzy byli rękami, nogami poleciliby innym, by się dołączyli do tej inicjatywy. To coś, co robimy dla siebie. Mamy ten wieczór dla siebie, ale też sprawiamy, że inni... Ci trochę bardziej poszkodowani przez życie okazują się potem tymi, którzy nas ciągną w dobrą stronę. W jaki sposób niepokonani działają na co dzień? Co oni robią? Co mogą więcej dzięki na przykład dochodom z balu charytatywnego? Właśnie wszystko rozpoczęło się od tego, że mieliśmy w planie już od kilku lat, żeby zorganizować wyjazd do papieża Franciszka, naszych osób niepełnosprawnych. I oni często podpowiadali, proszę księdza, no fajnie by było pojechać, jest taka możliwość, może byśmy coś zrobili. I dojrzewała ta myśl w nas jako organizatorach, jako odpowiedzialnych za Fundację Drachma, aż w pewnym momencie pomyśleliśmy, no dlaczego by nie zebrać pieniędzy, dlaczego by nie zebrać funduszów na taki wyjazd i po po prostu zorganizować w zwyczajny sposób autokar, zorganizować miejsce, w którym byśmy mogli być, mieszkać, no i po prostu projekt całego wyjazdu. To było cudowne, bo z tej konkretnej inicjatywy wyszło wiele ciekawych myśli, ciekawych kierunków naszego działania. Szczególnie właśnie ta grupa Niepokonanych absolutnie się utwierdziła, umocniła poprzez ten nasz wspólny wyjazd. Ale wyjazd poprzedziła nauka języka włoskiego, no bo jak jedziemy do Włoch, to trzeba umieć przynajmniej powiedzieć, że jest mi tu wspaniale i to była też okazja do kolejnej integracji, bo to nie był język włoski dla niepełnosprawnych, tylko język włoski dla każdego, kto chce pierwsze kroki w tym kierunku postawić. Właśnie tam w Latinie, gdzie było mi dane być przez dwa lata i, i pisać moją pracę doktorską, na parafii San Luca, świętego Łukasza, tam Działa świetne stowarzyszenie Girasole, czyli inaczej Słonecznik, Słoneczniki, które przyjęło nas po tym konkretnym wyjeździe. I od pewnego czasu trwały lekcje języka włoskiego, a przed samym wyjazdem bardzo intensywnie chcieliśmy pogłębić ten język. Cudowne było to, że tam właśnie na miejscu czekali na nas ludzie, którzy już nas znali ze Skype'a, którzy znali nas już z Facebooka, którzy wiedzieli o nas bardzo wiele i po prostu przy, zrobili nam konkretne przyjęcie. Cudownym momentem też było wspólne gotowanie w jednym z domów osób niepełnosprawnych tam w Latinie. Piekliśmy po prostu razem pizzę. Było to niezapomniane przeżycie. Każda osoba mogła przyczynić się do tego, że jego pizza zosta, jej pizza została upieczona. Smakowały absolutnie wyjątkowo. Proszę Państwa, cóż jeszcze można dodać do tej opowieści? Poza tym, że to dzięki Wam, dzięki tym, którzy przyjdą na bal charytatywny, takie rzeczy są możliwe. To my sprawiamy, że innym... Uśmiech nie schodzi z twarzy i ten uśmiech również nas dotyczy, bo jeżeli się rozejrzymy wokół siebie i widzimy ludzi, którzy cały czas coś z radością opowiadają, nie mogą się uspokoić po tym, co przeżyli, bo są szczęśliwsi, no to jakiej więcej mobilizacji trzeba? by podzielić się tym, co mamy, a jeszcze sprawić sobie podwójną przyjemność, bo najpierw na balu, a potem podczas spotkania z tymi, których się uszczęśliwiło bal charytatywny Drachmy, trzeci bal charytatywny Drachmy w Bielsku-Białej już niedługo, 25 lutego o godzinie 19 w restauracji Virtuozeria, to miejsce bardzo dobrze znane Bielszczanom, gwarantujące, że ten bal będzie na jak najlepszym poziomie, z wspaniałym jedzeniem i że będzie to czas, który wszyscy spędzą z ogromną radością, a jest to jeszcze też taki czas, w którym pojawiają się drachmowe niespodzianki. Był na przykład pokaz mody i wiele Na pierwszym jeszcze... balu, tak oczywiście, a teraz właśnie na tym balu jest malutka niespodzianka, czyli mały spektakl przygotowywany przez grupę niepokonanych, niepełnosprawnych. I myślę sobie, że to będzie też taka perełka, która no, wzmocni również to nasze głębokie przekonanie o tym, że warto robić też takie bale. Bo to nie jest tak, że oni chcą tylko brać, oni z wielką radością oddają. No tak właśnie to czujemy i to jest jakby też nasz cel, a poza tym jest niezwykły moment integracji, ponieważ nie zdarza się normalnie, że osoby niepełnosprawne bawią się tak samo jak inne osoby. Na, na różnych balach i wcale nikomu to nie przeszkadza i wręcz daje to jeszcze większą radość bycia ze sobą, poznania się, a przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy może czasem zamknięci są w swoich domach, mają taką sposobność, by ładnie się ubrać, by specjalnie się ubrać, by, by móc po prostu razem ze swoim opiekunem no, przeżyć fajny wieczór, który pozwoli temu człowiekowi poczuć się jak najbardziej człowiekiem, jak najbardziej osobą, która jest wartościowa i która ma takie same cele, ma takie same potrzeby, jak każdy z nas. Proszę Państwa, bal charytatywny, bal wielkich serc, bal tych, którzy myślą nie tylko o sprawieniu przyjemności sobie, ale także dzieleniu się radością z innymi. O tym, żeby być dla innych w Drachmie przekonujemy się na, ty, na, na co dzień, a Państwo mogą dołączyć do tych ludzi już 25 lutego podczas szczególnego balu. Informacje wszelkie znajdziecie zarówno na anielskiej stronie, gdzie jest i plakat, i, i wszystkie wiadomości, jak i, a właściwie przede wszystkim na stronie drachmy www. .org pl tam również numery telefonów, tam wiadomości, które myślę jeszcze tylko podkręcą Państwa chęci uczestniczenia no, w ostatnim balu tego karnawału. Bardzo serdecznie zapraszam.